Nie, No wystartował Okej, okay. u mnie też nagrywa yy, Dobra, to to zminimalizuj w takim razie przejdźmy na razie do tego OneNote'a A, dobra, jeszcze raz jedno pokaż Coś ci pokażę z tym Audacity Audacity? Tak. U góry masz ten taki zielony podskakujący pasek mikrofonu. Mhm, Najważniejsze to. jest, żebyś był ustawiony do mikrofonu tak, żeby ono było między zielonym a żółtym polem, czyli mniej więcej tak jak teraz już mhm. powiedz? No, mówię co Widzisz? I to jest prawidłowy poziom dźwięku. No. I żeby nie przekraczało tego, to znaczy, żeby nie wchodziło na czerwone pole, bo to wtedy znaczy, że jest dźwięk przesterowany. Jeżeli się okaże, że wchodzi Aha. na czerwone pole, to będzie trzeba skorygować to i albo się będziesz lekko odsuwał albo będzie trzeba po prostu ściszyć